Zaczynamy. W studiu jest tak jak zwykle. Wspaniała Justyna. Równie wspaniały Paweł p i Jan. Tak. Paweł, zaczynasz od żartu? Oczywiście. Istnieją dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy potrafią ekstraplowe z niekompletnych danych. I? Aha, to, to, to jest to żart. To tak? cały żart. <śmiech> <śmiech> <O! śmiech> jako tak czekał na odlaski i się nie doczekał. <śmiech> Myślał, że mu się coś stało w głowie <śmiech> <śmiech> To jest najlepszy żart jak do tej pory powiesz. <śmiech> ja wiesz, że ja za pierwszym razem jak to powiedziałeś nie załapałem. No nie, no właśnie, to, to, to wyciągnąłem taki wniosek, z tego, że teraz zapytałeś i... Nie, no bo już samo to, że potrafię ekstrapolować z kompletnych danych, mi się spodobało. Jakoś zatrzymałem się na tym fakcie i nie wyciągnąłem Czy nie. Nie, nie ekstrapolowałeś. Nie, nie, cieszyłem się tym zdaniem po prostu, nie, nie ekstrapolowałem danych. Dobrze, dzisiaj niestety będzie smutny odcinek naszego podcastu. Obejrzeliśmy bowiem kobietę Kota. <kłysy> no, wszyscy na pewno współczują kobietę Kota. Nie uważasz, że jest czego współczuć usty, no? No bez przesady widziałam gorzej, O wiele gorsze. No co na przykład? No, cały cały kobietę Kota. Sobie. Ja się cieszę. Widziałam więc... No. Straszny film. Oj no dobra, ale to jest inny Chodźmy. gatunek, który nie ma co porównywać. Ja się cieszę, że sequela tego nie nakręci. Bo... No wiesz, no... Byłoby to dziwne, bo już pierwszy był... Zły. Pierwsza część była zła, no to druga, nie wiem jaka no, by Myślę, że opinie krytyków miały tutaj... E, dużo... Odegrały dużą rolę w właśnie... Decyzji. Mm. Ale w sumie fabularnie to mogły być nawet trochę remake i kontynuacja jednocześnie. No bo y, załóżmy, że kot wybiera nową dziewczynę, która będzie kobietą kotem. Jest nowa historia, nowa postać. W sumie można by było. No można by było, ja czekam cały czas na to, że może ja zrobiłam. A tym razem no. zrobię efekty tak, żeby ich nie było widać. Że są efektami, tak. No. O, widziałem gorszy film, słuchajcie, Nie Zadzieraj z fryzjerem. Widziałem o, też. Także są gorsze filmy, także... No, nie Zadzieraj z fryzjerem jest... To o tym sochanie to to... Tak, to to. Tak. Przecież to jest genialny film. Ja no, nie, to, to, to, to. nie jest genialny, ale dla mnie jest podobnie, zły. Dla mnie też... Tak. Nie, nie, nie, Nie Zadzieraj z fryzjerem jest... W ogóle czemu rozmawiamy o tym filmie? Nie Zadzieraj z fryzjerem nie? Nie, no dobrze, możemy... Dla mnie nie zazieraj z w bo jest źródłem chyba trzech scen, których nie zapomnę do końca życia, więc jestem fanem. Okej. Okay. W sumie tylko tych trzech scen, bo reszta filmu jest słaba, ale te trzy sceny są naprawdę dobre. Mm, słaba. Słaba to jest jakieś nieporozumienie. No ale okej. Okay. No ale dobrze, wracamy do kobiety kota. Tak. Fabuła. Zacznijmy od tego może zła nie jest. Może tak. Czyli sam pomysł zły nie jest. Nie jest zły? Myślę, że to dobrze, że postanowili no. odciąć się totalnie od komiksów DC i zrobić coś nowego i myślę, że świeżego? No. Fajny pomysł, tylko że nie wyszło. A czemu nie wyszło? To jest chyba takie kluczowe pytanie, czemu nie wyszło bo wszystko już o takie cheesy kornie i w ogóle takie <śmiech> pomieszanie z poplątaniem i, i, i takie no no nie no i jeszcze sposób w jaki chociażby ubiera się główna bohaterka albo jak rozumuje i ten facet z policji w ogóle też jakieś nieporozumienie i końcówka tego filmu też beznadziejna i w ogóle tam to znaczy, co do kostiumów, to... Wiesz, ta główna bohaterka była designerką, więc chyba wiedziała, co robi. Myślę, że... po tym incydencie z kotami ona nie za bardzo wiedziała, co robi. Właśnie, może my to źle odbieramy. Może po prostu psychicznie jakoś coś to w niej zmieniło. Ta scena z kotami, ten cały incydent i w sumie fakt, że umarła wcześniej. Więc może to tak po prostu... Może to rozdwojenie jaźni to nie był jej wymysł, tylko faktycznie miała takie trochę rozdwojenie Ale gdyby miała rozdwojenie jaźni, to. Nie, pamięta, nie powinna chyba pamiętać, co robiła, tylko ona. No tak, ale przypomnijmy, że jest super bohaterką, to tak jakby. E, to wszystko wyjaśnia. Doktor Jekyll budził się po nocy spędzonej jako Mr. Hyde i wszystko pamiętał. Nie, nie kontrolował Mr. Hyda, ale pamięta, co się działo coś na tej zasadzie, to chyba tak miało działać. Nie wiem, a miało tak działać? No staram się jakoś bronić ten film, chociaż nie powinienem, ale... To znaczy tak, tego... mnie... Ty powiedziałeś, że ona była designerką, była, ale w sposób w jaki się upierała, jakby uwłaczał temu stanowisku... Ona była bo... artystką! No ale dobra, tutaj wszystkich artystów Przepraszam. Jest różnica między kuczy byciem artystą i ubieraniem się jakoś normalnie, chociażby scena, w której grała w kosza z tym policjantem. I to, w jaki sposób była ubrana, to jest koszmar. Ja rozumiem, że to jest film sprzed kilku lat, ale tutaj hmm. i tak był taki kicz, że ja pierdzielę. Ale ona nie planowała grać w tego kosza, więc wyszła tak casualowo ubrana. Ale mi nie chodzi, że te ubrania nie były dopasowane do sytuacji. Tylko chodzi mi o to, że wyglądała po prostu jak ściera. Ja nie będę się wypowiadał o ubraniach. Jakbym wiedział, jakie ubrania są ładne, to pewnie bym takie nosił. Kostiumy w tym filmie masakra. Co prawda, nie no, kostium kupię tylko te spoko oprócz tej czapki. Ta czapka była najgorsza. Masakra. Nie. Ja w ogóle uważam, że ona powinna zostać w tej pierwszej masce, którą okradła, ewentualnie trochę ją tak. przejrzyć, bo potem ta czapeczka, którą nosi na głowie, to tak jakby dostała do głowia w pewnym momencie. Ale i tak uważam, że chyba najlepszy strój kobiety kota był w Batmanie ostatnim. Ale to nie temat. Bo był jakiś taki normalny, a ten był taki za. I właściwie, no, ciężko było mówić o tym, że ona jest jakimś, jakąś nierozpoznawalną osobą, skoro było jej widać właściwie całą skórę. I, I ta maska to niewiele dawała. Maska, jak maska, ale jej kolor skóry. No. Dość sugestywnie sugerował, że to ona. No właśnie, także. Dlaczego? Ja, ja nie mam nic do, do Hardery, bo ja go nie bardzo lubię. I, I nie mam nic do pomysłu, żeby ona była ciemnej karnacji, tylko że no wtedy inny kostium się przyda. No ale to jest chyba tak, że ludzie. No nie chcę być stereotypowy i rasistowski w tym momencie, ale. Myślę, że na miejscu tego detektywa, jakbym spotykał się z tą dziewczyną o takiej karnacji i dokładnie takim odcieniu skóry, to bym się skapnął, że ta osoba, która ma maskę no. na głowie, ma identyczny odcień skóry. A on się skapnął po napisie na kubku. No to po prostu taki detektyw, że... czy znaczy też dalej próbując usprawiedliweć ten film, no jakoś nie chciał sobie usmysłowić, tylko Bronił się przed to myślą, że jego dziewczyna i kochanka może być zła sam jest policjantem. No W sumie potem jest też ta scena, kiedy jest, są porównywane te napisy i ten gościu mówi, ten od ten napisów, że to dwie różne osoby to musiały napisać, że to niemożliwe, że to była ta sama osoba, mimo że wyglądają tak samo. Więc bardzo, bardzo starał się upewnić, że to nie one. Więc myślę, to, że, że oni, twórcy tego filmu starali się myśleć, co kręcą, tylko nie bardzo im wyszło. No nie. Chociaż yy, to też jest dość subiektywne, bo jak byłam o te kilka lat młodsza, to ten film mi się bardzo podobał. Może po prostu ten film był. w wtedy targetem. To jest film dla e, dziewcząt w pewnym tak. wieku. To jest. I jak no się biznes. ktoś robi starszy no albo jest tak. innej płci, to niestety, sorry, ale ten film nie dociera. No, bardzo, bardzo możliwe. Myślę, że to jest spowodowane po pierwsze doborem muzyki i... Nie, nie bardzo... muzyka dla mnie była super. Także ja się tutaj nie wypowiadam źle na ten temat. Pawle, a to jak uważasz muzyce? Muzyka nie była dobra do filmu superbohaterskiego. No a z drugiej strony była dobra do tego no. filmu, ponieważ ten film był komedią romantyczną, więc... Ale to nie jest taki typowy film o superbohaterach. To też jakby mylimy dwie kwestie, no. bo to było wiadomo, że to jest takie bardziej luźne podejście. Nie, to bo... jest film o superbohaterach dla dziewczyn w pewnym wieku. I w, w takim filmie muzyka dla takich, muzyka była bardzo, bardzo pasująca. No. To <coughs> tak jakby postacie z High School Musical nakręciły film o superbohaterach. Czeko, czemu postacie z High School Musical? To... Po prostu. po prostu. Film o superbohaterach w macie. Ale jak... żyjące nakręciły film o superbohaterach? No To takie e. jako dbanie, porównanie było, taka Aha. metafora. Ale... To jak film o superbohaterach w stylistyce High School Musical. Może no, boże, być? Nie wiem. No coś jakby MTV to zasponsorowało, dało akurat piosenki, które O Boże, które kochane! W każdym razie muzyka, muzyka chyba pasuje do tego filmu. Ale problem jest taki, że film muzyka tak wąski, pasuje. Tak wąski target, że my go nie odbieramy jako dobry. Ja myślę, że jakby zmienili muzykę, to by byłby zupełnie odbiór, inny odbiór tego filmu. Jakby dali normalną muzykę filmową. Myślę, nie że normalna muzyka filmowa nie uratowałaby tego filmu. Bardziej jakby dali normalniejsze efekty specjalne. Nie takie no to widoczne. Troszkę, to z inną muzyką mogłoby być trochę inny wydźwięk mikroreks sam. Gdyby dali ośmię no, zięk, muzykę, tak. mogłoby nam się wydawać, że to ma być widać. Te efekty specjalne? Tak. Mogłoby tak być. Ale... to byłoby dalej ciężko pociągnąć. No dobra, muzyka muzyką, a reszta? Aktorzy? Hebery? No chociażby. Dobry? Pytam się, czy dobrym według mnie był no. dość... To znaczy, pomysł, żeby ją wybrać był okej, okay, bo to nie zła aktorka, tylko jak się okazało, no nawet dobre aktorki mają gorsze dni, a nawet tysiące dla mnie ona źle nie grała, może tak no, trudno powiedzieć, że źle grała, bo ten film ogólnie był kiepski i na przykład ostatnio... Zresztą mój ostatnio... słaba wizja, reżyser mógł Dzisiaj... podpowiadać nie to, co powinien. Dzisiaj na fejsie zresztą było o niej i a propos tego filmu, <coughs> że bo ona odebrała Złotą Malinę za tą rolę. Tak, i chyba nawet I ją odebrała. W sensie, tak, i, i, i podziękowała y, twórcy za obsadzenie w takim kiczowatym filmie. No, <laughs> Także ja nie się, czy się nie mylę, tam parę brała. dni wcześniej, czy później odbierała jakąś prawdziwą nagrodę za jakiś inny film z tego samego roku. Ale to przecież ona sama wybiera sobie swoje role, tak mi się wydaje, że tak powinno No, co znaczy, tak, nie no, ona akceptuje albo nie, ale jak już zaakceptowała... No, zaakceptowała. Też bym zaakceptowała, gdybym była aktorką, czemu, nie? Fajny, no, fajny pomysł. wstępny, wstępny koncept zaakceptowała, bo no. mi się okazało, że było słabo. No jak głupia się wycofywać, jak już no, się poza tym, zaczynają. Poza tym, sorry, ale każdy chce grać super bohatera. Ona akurat miała już dwie yy, no, szanse na to. Tak, to x byli wcześniej? Wiesz co? Chyba... Przynajmniej pierwsza część, chyba? jeszcze zobaczę, bo nie jestem pewny. Jakoś mi się zawsze wydawało, że X-Meni byli później. Ale To ja. możeśmy... Pierwsza część jest dość stara już. No, z którego roku jest kobieta Pierwsi X-Meni byli w 2000, a Catwoman w 2005. No kurde. No to trochę ja. przeskok z, z, ze Storm do Catwoman. No sorry, ja bym, ja bym zagrała. No, no pewnie, Także... jakby przyszli do mnie, to też bym zagrał. Nawet Ketumen bym mógł zagrać, jakby chcieli, że... Nie... Co prawda w obcisłym wdzianku może nie wyglądałbym tak hot, ale no Ja Właśnie chciałbym podkreślić, że ona wyglądała bardzo hot, a kiedy grała miała 38 lat. No, nie wyglądała na swój wiek. Jak... Wyglądała no, na No ogólnie 30, jest jak siłaska. 38. No. Tak, dokładnie jest to dość zaskakujące, ale może to kwestia <głos> używania tego kremu, który reklamowali Bo... Na pewno. Jakby się uderzył, to ręka by cię odpadła. Zapewne by tak było. Ale co sądzicie o właśnie głównym złym aka Sharon Stone? Ech. Co prawda nie rozumiem, bo kobieta kot, no to właściwie, no wiadomo, jakieś tam swoje moce ma. A tamta babka to była zwykła babka, bez żadnych chyba, przynajmniej bez żadnego zaplecza, jakichś jakich tych sztuk walk i tak dalej, Ja tu się nagle okazuje, że kobieta kot ma problem, żeby pokonać zwykłą kobietę, kurde. Chyba no, miała niezniszczalną skórę, no, więc twarz. trzeba było ją chyba nawet No ale twarz, całą. a cała reszta? Ręce też pewnie. Chyba chodziło o to, że cała jest taka niezniszczalna i że niby nie da się dotknąć, <tuszy> ale jestem ciekaw, co by było, jakby na przykład do nich strzyli i co kula by się zatrzymała na policzku. No, nie może, nie może tak, nie ja, ja myślę, że trzeba by zadawać jej obrażenia obuchowe, bo przecież ta skóra wciąż była... Przecież się jej połamać kości czy coś. Szczególnie, że potem przecież ją w końcu udrapnęła i, i, i ta skóra y, poszła, tak? Więc to nie, nie było tak, że jakaś... tego... tego... Ale to też jakoś taki, nie wiem. To e... trochę. To nie miało absolutnie żadnego sensu co tam się stało. Właśnie, bo ona zadrapała ją trochę, a tamta od razu wpadła w panikę, zaczęła się jakby rozpływać i było źle. No. Może to była taka i pięta Hillesowa, tak jak Superman ma swój kryptonit, to ona ma zadrapanie na policzku. <gry> Ale zobaczcie, że nadal staram się bronić ten film, mimo że sam daję mu 2 na 10. No ładnie, ładnie. Nie, ja mam do niego duży sentyment, ale po obejrzeniu tak teraz, to ten film był kiepski. Bo wiesz, jak to jest, to jest tak, że żyjesz już ileś tam lat i od tego filmu obejrzałaś dużo innych, lepszych filmów, więc wiesz... Tak, że... to tak, to tak. Masz porównanie. Ale... W ogóle nawet, bo jak tutaj Paweł mówił, że komedia romantyczna, nawet komedia romantyczna była kiepska, bo właściwie między tymi bo głównymi bohaterami po prostu zero jakiejkolwiek chemii, zero czegokolwiek i, i to jeszcze tak dziwnie oglądało trochę, bo on, nie, on ją niby tak strasznie kochał i w ogóle, a tego go nie było widać i w ogóle nie wiadomo za co i, i dlaczego. I, no jak to za co i dlaczego by chciała uratować kota? Właśnie. Nie no, po prostu, była atrakcyjna i tyle. To było no, jedyne co było między nimi. No właśnie. <coughs> Nie, masakra. Dla mnie... Nawet jeśli chodzi o komedię romantyczną, to widziałam jakieś 5000 razy lepsze. Tak, to no, pewnie wynikało z tego, że musieli część czasu komediowego poświęcić na sceny, walki i takie tam. W sumie. No zresztą kobieta kot, kobieta kot yy, hmm. kojarzy mi się nieuchronnie z yy, Ghost Traderem, bo to też taka podobna półka, jeśli chodzi o te filmy i stwierdzam, że to jest po prostu jak yy, mamy fajne filmy o o pohatera i właśnie to tak jest, takie z takiej niższej półki, które właśnie też mają takie pewne. Ghost Rider to, to ten film z Nicolasem Cage'em. Tak. Ja. No, dlatego uważam, że, że, to, że one są dość podobne i, i nie wiem... Czy w ogóle zastanawiam się, dlaczego ludzie w ogóle tworzą takie filmy, skoro wiedzą, że one i tak... Jak nie są zrobione z rozmachem i z naprawdę zajefajnym budżetem, pomysłem, scenariuszem, to no nie ma szansy, żeby on jakoś się szczególnie spodoba. Tak, ale to... Z tego co no widzę wiadomo, że tutaj, zawsze się, ten się film miał film. budżet 100 milionów dolarów. Trzeba te filmy takie robić z rozmachem? Tak, no bo wtedy jak... to jest wiadomo, że, że, że, że, się, że się ten film wyśmieje. Ale ten film jak, jest rozmachu. No tak, to, ale właśnie nie chodzi o to, że po co robić film? z niskim budżetem, z kiepskim scenariuszem, bo od razu było wiadomo, że ten scenariusz jest taki, no, niefajny yy, i z jakimiś fajnymi efektami specjalnymi. No bo to jest jasne, że, że tego się, się oczekuje po, po, po, po filmach z superbohaterami, tak jak, nie wiem, Batman, czy chociażby nawet Spider-Man. A z drugiej strony hmm, są filmy takie jak właśnie, nie wiem, chociażby Superman, które wiadomo, że skasują dużo kasy Nie nieważne jak się, je, jak się je zrobi. No najnowszy Superman chyba, o ile z tego co słyszałem, bo nie widziałem go nawet, słyszałem, że jest słaby, a był sukcesem zdecydowanie, jeśli chodzi o pieniądze finansowym. Z drugiej strony... Może problemem był zły wybór bohaterki. No, Catwoman nie jest jakąś super znaną i popularną. Znaczy, znaną może tak nie jest super popularną postacią, więc nie wiem do końca na co liczyli. Sport. Ale no, sorry, jak słyszysz Ketumen to przynajmniej facetom ta postać się dobrze kojarzy, więc może i nie jest jakoś szczególnie rozpoznawalna, ale no, kobieta kot, no, hello, to tak, musi tak, być seksowa. Tak, ale. To nie jest chyba jeszcze wystarczający powód, żeby pójść do kina, bo ten film może się okazać... Znaczy, nie wiem. W sumie myślę, że moja opinia w tej chwili jest trochę spaczona przez to, że widziałem ten film. I ciężko mi się wypowiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, co myślę, kiedy słyszę o tej bohaterce. Bo, tak, bo myślę o tym filmie po prostu. No bo prawda jest taka, że ten film nie nadaje się do kina. To jest film, który powinien być puszczany w, w telewizji. Takiej codziennej w sobotę po południu. No, ale przecież. Um, mm -hmm, Fantastycznej czwórki też niewiele osób znało. znało ją. Kogo? Fantastyczną czwórkę, jak Kręcili. Na jak nakręcili. To też ludzie nie za bardzo kojarzyli. No, bo to niestety. Z nami, jest moim zdaniem. Bardzo stary twór, jeśli chodzi tak, o komiksy. i To też to jest film, też z tej samej półki, co Tak Taka propos. Tak. Tu się zgodzę bardziej, ale tam wcześniej mówiłaś o Ghost Riderze i z Ghost Raiderem nie jestem w stanie się zgodzić. Ghost Ridera oceniam no zdecydowanie wyżej od Catwoman. Teraz Czy no ja wyżej, ale to nie zmienia faktu, że jest kiepski. Fantastyczną czwórkę pierwszą oceniam mniej więcej tak samo jak Catwoman, natomiast drugą fantastyczną czwórkę chyba też trochę wyżej, o ile dobrze pamiętam. Ale wiecie z czym się skojarzył Catwoman? Hmm? Z Daredevilem, a przez scenę na wojsku do koszykówki. To bardzo ja już nie pamiętam. pamiętam. Z, z Daredevila, kiedy Daredevil stoi na placu zabaw dla dzieci i walczy z elektrą. Ja nie widzę, czy ja nie pamiętam. Nie widziałem chwilą, tego filmu. E, no tak mi się skojarzyło po prostu, że takie miałem troszkę oglądając, Okej. Okay, te sceny są to bardzo to podobne. Zobaczymy. To zobaczymy, jak będziemy oglądać. Mam nadzieję, że będzie lepiej no. Niż z Ketumy. No dobra, no to końcowa ocena. Trzy. No to masz co... O, trzy. No to ja ja sentymentu cztery postawię. Ale to tylko i wyłącznie sentymentu, że kiedyś mi się bardzo tak nie podoba. A ja dwa. Już mówiłem zresztą. I na mm. koniec możemy jeszcze porównać z innymi Ketumem. Która jest wasza ulubiona? Moja ulubiona jest ta z gier Nie grałem w gry o Batmanie. To, to, więc ja chyba... Ja myślałam, że z filmowymi... Paweł, weź wyjść, Jak mogłeś nie grać w gry o Batmanie? Grałem w gry o Batmanie. Coś tam. Na pewno mm -hmm. mam jakieś dobre usprawiedliwienie. Dobra, no dobra, jeśli... Dobra. Jeśli chodzi o filmowe, no to wiadomo, które mi się najbardziej podoba, czyli ta z ostatniego Batmana i to jest dla mnie... Przynajmniej jeśli chodzi o wygląd, tak? <laughs> I o strój też mi się podoba w sumie, ale ja mam sentyment do N-Hatway, więc... No, ja tak samo, więc też to może być bardzo... Nie, nie. czy w sumie to i tak jest obiektywne, więc... Um, ale jeśli chodzi o zachowanie, to ta pierwsza Ketumen z tych Batmanów wcześniejszych też spoko, ale to jeśli chodzi właśnie o zachowanie, taka, taka bardziej prawdziwa. No, nasza Ketumen była mała Ketumen. No. Czyli średnio wychodzi, że oceniamy to na 3 na 10, więc Gigsutowi się nie podobało. Tak, ja muszę też powiedzieć, że Gothelman z e, najnowszych filmów o Batmanie jest chyba najfajniejsza. Ta z kreskówek mi się nie podobała, żadnej. A w gry nie grałem, filmy widziałem chyba wszystkie, ale jakoś tak. W sensie o Batmanie, ale jakoś tak. Chyba. Z kreskówek widziałem chyba tą najnowszą, gdzie Eliza Duszku podkłada głos tego takiego shorta, który został wydany na DVD z jakąś animacją o Batmanie. Okej, okay, nie widziałem, ale widziałem, Wiele się pojawia w animowanym Batmanie i innych takich, więc mówią jej raczej niechętnie.